Drodzy Państwo, nasza dzisiejsza obecność tutaj będzie się wiązała z pewnym ćwiczeniem, które zamierzam zrobić. Po to jest ta tablica tutaj. Dobrze byłoby, gdyby Państwo też mieli Pismo Święte. Jeżeli macie Pismo Święte, to otwórzcie, znaczy wyjmijcie. Tak, może być w formie elektronicznej, może być w wersji analogowej, bo będzie nam potrzebne. Najpierw może małe podsumowanie tego, cośmy dotychczas mówili. Otóż chciałem, tak mi się wydaje, że pokazałem Państwu, że możemy mówić w przypadku ludzi, którzy, których nazywamy patriarchami, o Bogu Ojców. Tak? Czyli oni czcili Boga Ojców. Chcemy bowiem przejść przez cały ten to Pismo Święte, szukając właśnie jakiegoś, jakiejś syntezy tego spojrzenia na Boga, jak Bóg jest przedstawiany. Więc pierwszą taką, pierwszym takim tematem jest właśnie kwestia Boga Ojców. I podczas tego naszego ostatniego spotkania padło pytanie, czy Mojżesz jest monoteistą, tak? bo pokazywałem Państwu, że to trochę się tam nam nie zgadzało. Tak, tutaj. No i właśnie dzisiaj to całe moje działanie, które chciałbym, którym chciałbym Państwa tutaj zająć dzisiaj, to jest właśnie próba stanięcia przed pewnym problemem, przed pewną sprawą. Przy czym samo to ćwiczenie jest w sumie ćwiczeniem z czegoś, co nazywa się... Metoda historii form i po prostu będziemy, chcemy porównać dwa teksty. Tak? To jest metoda, którą się stosuje w bardzo wielu sytuacjach. Na przykład, jeżeli Państwo jesteście nauczycielami i, i chcecie zobaczyć, kto ściągał Tomek czy Ania, kto od kogo ściągał, no to po prostu co robicie? Porównujecie teksty. I wszelkie yy, różnice pokazują działania autora. Wszelkie podobne teksty pokazują teksty ściągane. Tak? No, to tak generalnie w uproszczeniu dużym. Tak? Możemy to zrobić także przy pomocy tekstu Pisma Świętego. Także teraz trochę odchodzimy od naszego pytania o Boga, odchodzimy od naszego pytania o yy, rozwój objawienia tylko zatrzymamy się nad dwoma tekstami. A dokładnie mówiąc nad jednym tekstem, ale w dwóch wersjach. Chodzi nam o tekst dziesięciu przykazań. I jedną wersję mamy, przepraszam, tu nie w tą stronę, jedną wersję mamy w Księdze Wyjścia, w Księdze Wyjścia, drodzy Państwo, rozdział dwudziesty, Jakąś zakładkę muszę sobie znaleźć? Rozdział 20, a drugą mamy w Księdze Powtórzonego Prawa, rozdział 5. Tak? Mam tu jeszcze jakąś zakładkę? O, jakaś zakładka jest, dobrze. Nasze ćwiczenie teraz ma na celu uchwycenie wszelkich podobieństw i różnic między tekstami. Przepraszam, że nie będę pisał tych tekstów, no bo mamy za małą tablicę, ale ta tablica nam pokaże, czy w którymś momencie będzie nam potrzebna do pewnego do ukazania wariantów tekstu. Najpierw spróbujmy prześledzić te teksty, no porównać po prostu te teksty. Czy mogę kogoś prosić o pomoc? Bo ja będę czytał jeden tekst, a bardzo proszę o porównywanie z drugim tekstem. My wszyscy wypisujemy sobie, a przynajmniej zapamiętujemy, zapamiętujemy różnice. Tak? Nie interesują nas podobieństwa. Interesują nas różnice. To co, ktoś może mi pomóc księdze, z księdzem powtórzonego prawa? No dobrze. To ja czytam w takim razie księgę Dekalog w wariancie, Księgi wyjścia, tak? 20,2. Ja jestem Pan, Bóg Twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. A jak mamy w powtórzonego prawa 5, 5, 5 ile? 6, tak. Dobrze. Y, y, oczywiście, drodzy Państwo, posługujemy się tłumaczeniem. Y, y, słowo wywiódł i jak tam było wyprowadził, tak, to jest raczej to samo słowo, znaczy no, z dokładnością do tłumaczenia, prawda, to, to jakby to, to nie jest ta różnica, która nas interesuje, tak, tutaj ta, ta, to nie jest różnica. Więc możemy stwierdzić, że to jest to samo, tak. To taki sam tekst. Czytam dalej. Nie będziesz miał, czy czytam, 20,3. Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. Oprócz mnie. Pani ma które wydanie? Piąte? Czwarte? Okej, okay, dobra. Okay, dobra, dobra. Dobra, dobra. Mamy to samo, tak? Mamy to samo, znaczy sens jest ten sam. Sens. Będę się przyczepiał tam do słówek. Nie będziesz miał bogów innych obok mnie, tak? Dobra. Oprócz mnie. Dobra, jedziemy dalej. Czytam 20,4. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Posąg, a yy, rzeźba to znowuż do, dokładność tłumaczenia, to znaczy nie dokładność tłumaczenia, tak? Ale no, posługujemy się tekstem polskim, nie tekstem hebrajskim, więc to samo, zobaczcie, to samo. Yy, pięć. O, ciekawe, ciekawe, to jest bardzo interesujący przekład. Nie zrobisz sobie bożka. Okej, okay, okej, okay, dobrze, bardzo dobrze. 25, 20,5. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ ja, Pan Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy go nienawidzą. Czytam jeszcze jeden werset. Okazuje zaś łaskę do tysięcznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Z dokładnością do tłumaczenia mamy to samo, tak? Możecie zapytać no dobrze, a gdzie te różnice? Hola, hola, poczekajcie. Czytam teraz 20,7. Nie będziesz wzywał imienia Pana Boga Twego do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi tego, nie postawi bezkarnie tego, który wzywa Jego, jego imię do czczych rzeczy. Tak, jesteśmy ciągle to, to, to samo, dobrze. 20,8 w Księdze Wyjścia. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracował i wykonywać swoje, yy, wszystkie swoje zajęcia. Dzień za siódmy jest szabatem ku czci Pana Boga Twego. Nie możesz przeto w tym dniu wykonywać żadnej pracy, ani Ty sam, ani syn Twój, ani sy Twoja córka, ani Twój niewolnik, ani Twoja niewolnica, ani Twoje bydło, ani cudzoziemie, który mieszka pośród Twoich bram. W sześć dni bowiem Bóg uczynił niebo i ziemię i morze oraz wszystko, co w nich jest. W siódmym zaś dniu odpoczął, dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i nazwał go świętym. Chcecie różnicę? No to macie. Dwie różnice są tutaj w tym, w tym tekście. Zobaczcie, drodzy Państwo, ktoś wstawił nam y i to nie jest różnica co do tłumaczenia. Ja mam tutaj ani twoje bydło. A w księdze półtorego prawa, które pani przeczytała jest wół, osioł i każde zwierzę. Zobaczcie, że to nie jest to samo. tak? To nie jest ten sam tekst. Ktoś po prostu, ktoś, teraz będziemy pytać kto, rozłożył te bydło, bydło, bydło, tak, na poszczególne kategorie. To jest jedna różnica, a druga różnica. Motywacja czci szabatu. Ja mam sześć dni, Pan Bóg uczynił niebo i ziemię i morze, a w siódmym odpoczął. A w Księdze Powtórzonego Prawa jest... Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem. To nie jest dokładność, to znaczy różnica co do yy, tłumaczenia. To jest zupełnie inny tekst. No dobrze, ale tu u mnie nie ma powołania, na, te, na znaczy w Księdze Wyjścia nie ma powołania na to, że Izraelici byli niewolnikami, a w Księdze Powtórzonego Prawa nie ma po, powołania na to, że w sześć dni Bóg stworzył niebo i ziemię. Zobaczcie zatem, że, że mamy dwa inne teksty. Zupełnie inne teksty. I oczywiście natychmiast się pojawia pytanie, dlaczego tak jest? Tak? To pytanie jest natychmiast jakby tutaj, no, no potrzeba go, istnieje potrzeba zadania tego pytania. Sobie, spróbujemy to pytanie odpowiedzieć za chwilę. Czytamy dalej. Tak? Można zapytać. Jeszcze drugie pytanie. no. Zaraz do żony zaraz dojdziemy. Pomału to... Do żony zaraz dojdziemy. <głos> do żony zaraz dojdziemy w innym przykazaniu. Dobrze. Następne przykazania. Następne przykazanie. 20,12 Księdze Wyjścia. Czci Ojca Twego i Matkę Twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan Bóg Twój da Tobie. Bardzo proszę. Zobaczcie Państwo, jak oni to poszerzyli, tak? Ja mam tylko, że żebyś długo żył, a w księdze powtórzonego prawa jest, żeby dobrze ci było, żebyś był, jak tam było. I dalej dalej. I żebyś długo żył. Tak. Zobaczcie Państwo, że to jest, że ktoś tu nam dodał tekst. W księdze Powtórzonego prawa. Ktoś nam dodał tekst. Znowu pytanie, dlaczego? Jedźmy dalej. Przeczytam te trzy przykazania razem, bo one są identyczne. Nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł. Są... są identyczne. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek. Znowu, tak, ale to jest to tłumacze, kwestia tłumaczenia, tak? Nie, czytam teraz następne, dwadzieścia Nie będziesz pożądał domu bliźniego swego, nie będziesz pożądał żony bliźniego swego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego swe, swego. Kropka. kropka. Prawda? Zobaczcie. Nie, tak, ale, ale to jest kropka. Nie będziesz porównał żony bliźniego. Swe. Kropka! Tak? Nie ma nic więcej. A potem? potem nie będziesz porównał domu swojego bliźniego, ani jego kola, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego Bogu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do swojego bliźniego. Dobrze, zobaczcie Państwo. Po pierwsze, została nam kobieta wyrzucona z domu. Tak? Bo tu jest, nie będziesz porównał domu bliźniego swego. I wymienione są sprzęty tego bliźni, przepraszam wszystkie panie, ale tak to było w tamtym, żona należała do domu, do sprzętu w domu, no tak jak niewolnik, niewolnica i tak dalej, i tak dalej. I zobaczcie co się stało. W, przy, w wersji przykazań, które są wersją w Księdze Półczornego Prawa, Kobiety nie ma w domu. Ona jest wy, wyłączona z domu. Nie będziesz pożądał żony bliźniego swego. Kropka. Zwróćcie uwagę. Natomiast zwróćcie uwagę, że nie będziesz pożądał domu bliźniego swego. Tam jest w księdze do prawa dodane pole. A, a tutaj u mnie pola nie ma. Drodzy Państwo, co my z tym zrobimy? no bo musimy coś z tym zrobić, tak? Otóż, drodzy Państwo, myślę, że trzeba by najpierw identyfikować przyczyny, dla których te zmiany zostały wstawione. Otóż, może najpierw zatrzymajmy się nad zmianą, która jest najbardziej ewidentna, to znaczy, że przy czci szabatu mamy zupełnie inną motywację tego szabatu, tak? Jeżeli mamy dwie wersje Zupełnie inne. To, co to znaczy z punktu widzenia powstania tego tekstu? To znaczy, że napisał pierwszą wersję napisał człowiek A, a drugą wersję napisał człowiek B. I oni są oddaleni od siebie. Tak? Czasowo. Mogli być w czasie, albo może być w przestrzeni. Tego nie wiemy. Tak, tego nie wiemy. Na pewno nie są tuż przy sobie, bo by ustalili jednobrzmiącą wersję, tak? Spróbujmy zadać pytanie um, identyfikujące te osoby. Co to za osoby? Jak zrobić te, no, odpowiedź na to pytanie? Otóż, drodzy panowie, przepraszam. Drodzy państwo, przepraszam, ja oczywiście mam do kleryków zawsze mówię, więc. Drodzy państwo, jak to zrobić? Otóż zapytajmy Jesteśmy w form geschichte, tak? e, czyli w historii form. Zapytajmy, jakie teksty, no na przykład z Pisma Świętego, są nam bliskie temu tekstowi. Jaki to tekst mówi, że w sześć dni Bóg stworzył niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich istnieje, w siódmym zaś dni odpoczął, przeto to Pan pobłogosławił siódmy dzień szabatu. Gdzie my to znajdujemy w Piśmie Świętym? Poza dekalogiem. W księdze, ale w którym rozdziale? Pierwszym. Pierwszym, czyli późniejszym. Tak? Późniejszym. Jeżeli byśmy powiedzieli, że tak, że mamy coś takiego, że najprawdopodobniej człowiek, który mówi o sześciu dniach stworzenia, słyszał to gdzieś, albo wymyślił to, albo nie wiem, objawił mu to Pan Bóg, jakkolwiek jest proweniencja tej myśli, ale musi to być w ten czas, kiedy ten tekst pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju powstał. Kiedy powstał pierwszy rozdział Księgi Rodzaju? No Bibliści mają takie skojarzenia, że kojarzą to z niewolą babilońską. To kiedy? Przed? Po? Po? Po? To jest tekst po niewoli babilońskiej, czy, czy od niewoli babilońskiej, tak? Kapłański tekst, ale tradycja kapłańska jest gdzieś... No w niewoli babilońskiej się zaczyna, no. To jest tekst, jak bibliści mówią, bardzo późny, tak? Późny to znaczy po niewoli babilońskiej, tak? Dobra, a bierzemy wersję tego, tej motywacji szabatu, bierzemy wersję z Księgi Połtóżnego Prawa. Niewolnikiem byłeś w Egipcie. Gdzie to jest? No w Księdze Wyjścia, w Księdze Liczb, prawda? Zobaczcie państwo, że to jest zupełnie jakby inna inna, jak ktoś wyleciłem słowo z głowy, inne pochodzenie, prognięcja tak. to w innym miejscu jest, zostało to zrobione, tak, zostało to powiedziane dla człowieka, który był który to pisał, co innego było ważne. I tu od razu powiedzmy sobie, że ta, ten pomysł, żeby, to była, żeby zwrócić uwagę na wyjście z Egiptu i na to, że Izraelici byli kiedyś tam niewolnikami i Pan Bóg ich wyprowadził. To są motywy teologii e, przymierza. Tak? Kiedy teologia przymierza jakoś tak no, zagrała bardzo mocno? W tradycji deuteronomistycznej, czyli tradycji e, powtórzonego prawa. Kiedy zaczyna się ta tradycja? Ona zaczyna się około reformy Jozjasza, czyli tuż przed niewolą babilońską. Tak? Mamy więc teksty, które jedne prawdopodobnie powstały w tradycji powtórnego prawa, co jest zupełnie zrozumiałe, bo to jest księga powtórnego prawa, powstały w tradycji właśnie deuteronomistycznej, a drugi tekst, ten, który jest dopisany do Księgi Wyjścia, Powstał w tradycji kapłańskiej. Tak? Patrzcie Państwo, możemy trochę bardziej szczegółowo pokazać, kto to napisał, tak? Jeżeli tak jest, to teraz, gdzie my możemy to pokazać? Gdzie byli kapłani? No, w świątyni jerozoimskiej jesteśmy w Jerozolimie. Czyli zobaczcie, że ci kapłani, którzy byli w świątyni jerozolimskiej, zwracając uwagę na te sześć dni stworzenia pokazują swoje własne myślenie czy swoją własną tradycję i oni muszą być gdzieś, gdzie nie słyszą o tradycji deuteronomistycznej. W czasie o tradycji deuteronomistycznej. Tak? Tradycja deuteronomistyczna była w Jerozo Jerozolimie również, ale potem w Babilonii, na zesłaniu, no oni musieli gdzieś być dalej od tych ludzi, którzy też byli na zesłaniu pewnie, ale byli w środowisku kapłanów. tak? I oni co, co innego dopisali. tak? Widzimy, że tu jest różnica, tak? w tym miejscu. No dobra, widzimy taką rzecz. Inna rzecz, która tu jest też dla nas bardzo ważna. Zobaczcie, drodzy Państwo, że mamy bardzo wiele takich wstawek, które są właściwe dla rolników. A to bydło zostało rozparcelowane na poszczególne gatunki. A to wstawiono pole. Tak? Kiedy to mogło nastąpić? Ano w ten czas kiedy Izraelici stali się rolnikami. tak? No bo jak on był Beduinem, jeszcze jeździł na tym wielbłądzie, to jakby Pan Bóg mu powiedział, słuchaj, nie pożądaj pola, to on powiedział, a co to jest pole? tak? Więc on nie mógł pożądać pola, bo jakby to nie, była, to nie było jego życie. tak? Widzimy więc, drodzy, drodzy Państwo, zupełnie Inną, inną różnicę, która ma inne pochodzenie, mianowicie jedne teksty wskazują nam na pochodzenie Beduńskie tych nomadów, którzy, którzy chodzą tam po, po tych stepach, tak? a inne teksty wskazują nam właśnie przez te mówienie o, o yy, yy, poszczególnych roliczych takich jakichś aspektach, wskazują, że Izraelci już są w ziemi obiecanej i już uprawiają pola, tak? Co było pierwsze? No pierwsze było to prawdopodobnie to, że oni szli z stadami swoimi, byli nomadami. Drugie było to, że byli rolnikami. Gdzieś zatem, drodzy Państwo, zobaczcie, że mamy fragmenty, i to właśnie w Księdze Powtórzonego Prawa, fragmenty, które bardziej mówią o rolnictwie, nie o kwestiach związanych z byciem, właśnie, nomadą. Tak? Teraz następna sprawa to jest kwestia, kwestia tego czy ojca i matki, tak? Prawda? Nie ma w księdze wyjścia tego tekstu, natomiast jest w księdze powtórzonego prawa tekst, który mówi żeby ci się dobrze powodziło, tak, tu gdzie to było, jak ci nakazał Pan, w ogóle to jest pokazane, że jak ci nakazał Pan, tego nie ma w Księdze Wyjścia, abyś długo żył i by ci się dobrze powodziło w ziemi, którą Pan Bóg da tobie. Co to znaczy, że dobrze powodziło? To znaczy, że Pan Bóg daje mi błogosławieństwo, tak? A kiedy Pan Bóg daje błogosławieństwo ziemi? jak ja na tej ziemi pracuję, tak? Czyli zobaczcie z domu, Państwo, że mamy tekst, który jest tekstem z Księgi Wyjścia, jest tekstem pokazującym inne środowisko nomadów, tak? Abyś długo żył na ziemi, którą Pan Bóg da, da, da tobie, tak? A tutaj mamy już, żeby ci dobrze powodziło, czyli Pan Bóg już ci błogosławieństwo daje, tak? No i drodzy Państwo, jesteśmy przy tej żonie, Dlaczego ta żona została wyrzucona z domu? Otóż, drodzy Państwo, myślę, że jest to jeden z pierwszych, jeżeli nie pierwszy, ja tego nie sprawdzałem, dlatego mówię, że być może jest to jeden z pierwszych, momentów, w którym nastąpiła emancypacja kobiet. Tak? We wszystkich ówczesnych środowiskach kobieta była po prostu częścią dobytku. Tak, tak, to, tak to w ten czas uważano. Tak? Natomiast w Izraelu Zobaczcie Państwo, że okazało się, że kobieta jest, że od kobiety zależy, że coś zależy, że ona jest, że ona jest jakoś, jakoś ważna, tak? Ja to kiedyś na którymś spotkaniu tutaj omawiałem, mówiąc o tej tak zwanej rewolucji neolitycznej, która w przypadku Izraela no, dokonała jakiegoś tam przełomu, tak? Mianowicie, przypominam Państwu, to tak pokrótce, żeby to tak nie, nie, nie powtarzać się za bardzo, przypominam Państwu, jak Izraelci weszli do Ziemi Obiecanej. Oni są już w Kanaanie. Oni są już tymi, którzy uprawiają Ziemię. To pamiętacie Państwo? mówiłem kiedyś, że według uczesnego sposobu myślenia, żeby mieć żeby mieć no właśnie duże plony, trzeba było stosować zabiegi agrotechniczne. Tak? Na czym polegał zabieg agrotechniczny w tamtych czasach? Otóż polegał na tym, co Mircea Eliada nazwał mitem wiecznego powrotu. To znaczy, żebym ja na moje pole obrodziło, to ja muszę odtworzyć sam początek świata, sam początek udzielenia życia temu światu. A jak zostało życie udzielenie światu? przez tak zwaną hierogamię, czyli święty, święte małżeństwo, dosłownie cytując, tłumacząc, czyli po prostu przez współżycie seksualne pomiędzy mną, jako właścicielem pola, a taki, taką osobą ze świątyni, która jest świątynią, do której należy ziemia, która do mnie należy, to znaczy jest tu moje pole i obok jest świątynia, tak? To jedę ja do tej świątyni, bo ta ziemia jest tego Boga i tam są osoby, tak mężczyźni jak i kobiety, które się nazywa kadasim, tak, poświęceni i oni, ja współżyję z nimi i dzięki temu ja mam większe plony na, moim, na mojej ziemi. Tak? Według tamtych poglądów tak to w ten czasie odbywało. Zobaczcie, drodzy państwo, że w takim razie Aha, skąd się brali, brali ci kadasim? Otóż z okolicznych no, ludzi, tak? I y, okazało się, że moja córka, tak? Która chodzi do świątyni jakiejś tam, jak, żeby być taką kadaszim, tak? Czyli po prostu jest to prostytucja sakralna, że od niej coś zależy, tak? Że ona jest ważna, bo co od niej zależy? Plony, tak? Po to, żeby były odtworzone te warunki pierwszego udzielenia życia całemu światu. Tak? I ci ludzie, którzy tam w ten czas żyli, zastanawiali się, no rzeczywiście ta, ta, ta moja córka to jest ważna, ważna osoba. Tak? Bez niej nie byłoby tych plonów. Tu często powtarzam właśnie różnym studentom, jak ktoś mi mówi, że, że prostytucja to jest najstarszy zawód świata, to ja mówię, przepraszam, to jest jeden z najstarszych sposobów czci Pana Boga, znaczy bogów uczestnych, tak? To jest działanie religijne, tak? To dopiero potem się, prawda, wypaczyło to wszystko. Ale to było na początku działanie religijne. Więc zobaczcie, drodzy Państwo, jesteśmy w sytuacji, w której okazuje się na płaszczyźnie religijnej, bo na tej płaszczyźnie rozmawiamy, żadnej innej. Na płaszczyźnie religijnej okazało się, że, że bez tej kobiety to się już nic nie da, tak? Nie będę miał większych plomów na mojej ziemi. Tak? Rozumiecie państwo? Ja pokazuję jeden z, jeden z aspektów tej sprawy, tak? Moim zdaniem dosyć ważny. I teraz ten aspekt jest, drodzy państwo, czymś, co powoduje, że, że następuje w Izraelu, który ma myślenie, ma myślenie yy, religijne, następuje yy, jakieś, no, refleksja, następuje jakaś refleksja, nad tym, w jaki sposób. Znaczy jakie jest miejsce kobiety w społeczności, jakże wiele od niej zależy, jak ona jest istotna, jaka ona jest ważna, tak? I e, drodzy Państwo, y, wydaje się, że, że, że właśnie taka tzn. jest to jedna, społeczność Izraela jest jedną z tych społeczności właśnie, gdzie nastąpiła y, właśnie emancypacja kobiety, tak? jakieś podniesienie jej godności tak? na płaszczyźnie religijnej, żeby nie było. Tak? To, to była ta płaszczyzna, jak, jakże ważna tak. I teraz, ja nie chcę powiedzieć, że autor Księgi Powtórzonego Prawa e, e, brał to pod uwagę, tak? tylko pokazuje Państwu mechanizm. Tak? Mechanizm, jak do tego doszło. Że e, autor Księgi Powtórzonego Prawa mówi nie, to nie, to nie jest tak, że kobieta jest elementem mojego domu, tak? Że jest sprzętem domowym, tak? Wyposażeniem mojego domu, tak jak niewolnik, niewolnica, osioł, wół, prawda? Coś tam. Nie, nie, To jest ktoś, ktoś ważny, tak? I zobaczcie, drodzy Państwo, że to musiało, że żeby tak było, to musiała nastąpić refleksja intelektualna. Tak? Ktoś musiał nad tym zacząć myśleć. Tak? Ktoś musiał podjąć jakąś decyzję. Ktoś musiał zacząć pokazywać, że to jest naprawdę istotna sprawa. Zaczęło to się gdzieś od tej rewolucji czy refleksji nad rewolucją neolityczną, tak? Się, ktoś może powiedzieć, ale przepraszam, że więc jak się czas skraca. Tak, no bo ja pokazuję mechanizm, a nie pokazuję, kiedy to się w czasie stało, tak? Ja pokazuję, co mogło nastąpić, tak? Czy jak to mogło nastąpić? Natomiast, drodzy państwo, no ta, to myślenie izraelskie na temat roli kobiety, no to, no to wzrastało, po pojawiało się. No. Okazało się, że, że, że to nie można tak ograniczać kobiety do tego, że jest właśnie sprzętem domowym. Nie, zupełnie nie. Co, coś nie tak? Czego? Właśnie, to jest ciekawe. Dlaczego żona nie jest objęta, e, znaczy nie pojawia się w czci szabatu. Syn, córka, prawda? No, no ciekawe, ciekawe, ciekawa sprawa. Bo, drodzy Państwo, no... E, To pokazuje Święty Paweł w liście do Efezjan. Znaczy, ja wiem, że skaczę, skaczę po... po chodzi mi o ilustrację, tak? Opuści człowiek ojca i matkę i będą z żoną jednym ciałem. Oni są jedno, tak? W związku z tym, jak ja, mężczyzna, nie pracuję w szabat, to żona jest moją częścią, tak? Częścią mnie. Ona też nie pracuje w szabat. Co, co, co? Ja tego nie puszczę. <głos> <głos> Znaczy, my jesteśmy, my jesteśmy chrześcijanami, więc to nas nie obowiązuje. <głos> my mamy wyższe motywacje, prawda? Natomiast. <głos> natomiast drodzy Państwo, no, zobaczcie, że dla, dla. To jest coś podobnego, drodzy Państwo, jak mamy Ewangelię Mateusza. Tak. I w Ewangelii Mateusza jest powiedziane, co warto opuścić dla Królestwa Bożego, co, że Królestwo Boże jest tak, tak ważne, że warto opuścić ojca, matkę, dzieci, pola i itd., dalej. Znowu żona się nie pojawia. A u Łukasza, który jest skierowany do Greków, pojawia się żona, tak? Królestwo Boże nie jest ważniejsze niż żona, ojco, ojciec matka, dzieci, pola i tak dalej. Zobaczcie, zupełnie inna perspektywa, tak? I dlatego żona w, tutaj w tym tekście nie pojawia się, bo po prostu żona jest. Żona jest złączona tak z mężem swoim, że jak mąż nie pracuje, to żona też nie pracuje. O, to może pan puścić swoje żonę. <śmiech> no. Dudzy, Tak. tak, bo kobiety. Bo kobiety miały pola. I żeby kobiety też mogły mieć na no, wyższe plony, one też chodziły do świątyni, no ale przecież z kobietami nie będą współżyły. O czym mówi Księga Kapłańska, że nie wolno tego robić. Więc byli kadaszim. Tak? Czyli mężczyźni kadaszim. Tak? Tak, tak. Bo to byli i mężczyźni, i kobiety. Tak? Tak, można być na przykład tak zwana córka posażna. Czyli jeżeli jest ojciec i ma najstarszą córkę z dzieci, i z dzieci jest najstarsza córka, to ta córka przejmuje majątek. Tak? Ona jest córką posażną. Tak? Oczywiście w jakiejś części, bo jeżeli kolejny jest syn, to syn dostaje majątek również, prawda? No ale musi ona też dostać i w którymś momencie jest właścicielką, tak? więc, więc zobaczcie państwo, no, no, jeżeli przyjmujemy ten, to myślenie rolników, o którym będziemy jeszcze mówili, to zobaczcie, drodzy państwo, że jest to myślenie, które no, wymaga Kadaszim obu płci, tak? Znaczy według ich myślenia oni po prostu odtwarzali początek świata. No oni tak to przyjmą oni, to znaczy ludzie w e, Neolicie, czy pod koniec... Nie, końc... nie przy, czym, przy czym, żeby to dobrze było powiedziane, jesteśmy w rejonie pewnej kultury, która jest związana z Mezopotamią nie z Egiptem. I nie pytajcie mnie, jak powstało świat w Egipcie. Przepraszam, nie powiem, jestem ksiądz katolicki, więc koniec, nic nie mówię. Prawda? Tam było o wiele gorzej. Natomiast tu, czyli w, tym, w Babilonii mamy hierogamię. Tak? Po prostu mamy hierogamię. Tak, idźmy dalej. Nie, nie. Oni, do, oni zaczęli to łapać w tym momencie, kiedy weszli do ziemi Kanaan, jeżeli weszli, znaczy jesteśmy w ziemi Kanaan i oni stają się rolnikami. Ja to jeszcze będę pokazywał. No. Tak, ale oni muszą już wejść. Znaczy musimy być rolnikami, tak? Bo rolnicy mają, i ja oni już teraz przejęli to od ludów, którzy byli naokoło. Które byli naokoło. Słucham? Pytań, czy oni kogokolwiek wrężnęli, ale to, proszę skupmy się na dziesięciu na przekazaniach, no bo rozumiecie, tempus mi fugit, a ja nie. To jest tyle y, rzeczy, które warto by powiedzieć, no ale muszę się zgubić, tak? Księga Powtórzonego Prawa opisuje sytuację tuż przed niewolą babilońską, albo tuż w czasie niewoli babilońskiej. To są już rolnicy, tak. Znaczy, oni już są rolnikami, ale to nie jest czas, kiedy oni zaczęli być rolnikami. W międzyczasie dokonało się coś bardzo ważnego. No, ale przepraszam, nie będę wyprzedzał, yy, nie będę wyprzedzał, yy, no, znaczy, tego, co chcę powiedzieć, bo, no, bo <ścoughs> chciałbym to zostawić na, na maj, prawda, na, na kwiecień. no, po kolei, no, po kolei. Dobrze, drodzy Państwo, yy, Jesteśmy zatem w sytuacji, w której, teraz pozwolę sobie wstać tutaj i narysować narysować oś czasu. Oś czasu. Rysujemy oś czasu. Tak, e, jakaś tam... Załóżmy, załóżmy, to jest założenie. Tu można dyskutować, ale ja zakładam. Mamy XIII wiek, przed Chrystusem, to jest wyjście Izraelitów z Egiptu Mojżesz, mniej więcej, tak? Mniej więcej X wiek to jest y, Dawid, tak? Mniej więcej y, y, y, wiek VI, VI, VII to jest niewola babilońska, 586, tak? Dobra, załóżmy, że kolega Mojżesz coś napisał, tak? I czyli mamy Mojżesza gdzieś tutaj i mamy tekst Mojżesza, tak? Rysuję kreskę, która jest pokazaniem, że tu Mojżesz coś napisał, tak? I to trwa, powiedzmy, jakoś tam trwa, tak? Ale zobaczcie, że gdzieś, kiedy Izraelici doszli do ziemi Kanaan, gdzieś tutaj, czy gdzieś w tym miejscu, Mamy wstawki, które są wstawkami o rolnictwie. Tak? I te wstawki o rolnictwie jakoś też dalej trwają. Tak? Mamy tę wstawkę, mamy też wstawkę, załóżmy tutaj, która nam pokazuje pewien rozdział pomiędzy pomiędzy przekazaniem szabatu, motywacją przekazania szabatu, czyli jedna wstawka gdzieś od niewoli babilońskiej, bo tu też byli kapłani i tu też byli przedstawiciele tradycji deuteronomistycznej, po prostu dopisują coś, tak? Dopisują do tekstu, tak? Drodzy Państwo, i teraz jest pytanie takie. Na podstawie tego, co ja tu narysowałem, tak, schematycznie, tak, mamy jakąś tradycję Mojżesza, mamy jakąś tradycję e, rolników, tak, to jest wariant, inny wariant. Do tego wariantu innego dopisane jest jeden wariant, następny, kolejny, a do tego wariantu, do tego wariantu tutaj, któregoś tam drugiego, został dopisany drugi wariant, tak. Nie, pow, nie mówię, który jest który, wszystko jedno, jak go nazwiemy, bo, bo nie potrafię tego powiedzieć. No, możemy się umówić, że to jest PWT, czyli powtórzonego prawa, a to jest teoretycznie wyjścia. Tak? Przy czym, gdyby to było odwrotnie, to nie byłoby żadnego problemu. Po prostu chodzi o to, że jeden wariant jest tu, drugi wariant jest tu. Tak? Drodzy Państwo, czy w takim razie nie należałoby zadać pytania, na podstawie tego, co my na co patrzymy. Bo widzimy, co my widzimy? Że tekst Pisma Świętego to jest przynajmniej sześć wieków tworzenia, tak? Jeżeli nie więcej, bo nie wiemy, gdzie tu jest, tak? Tego nie wiemy. Tego nie wiemy. To teraz jest pytanie, drodzy państwo, widzimy, że to jest skomplikowana zależność. Tu powstał ten tekst, tu powstał ten tekst, Pytanie jest, a co Mojżesz napisał? Bo do, do tego dążymy. Znaczy pokazuję Państwu, że mamy mamy dekalog, podstawowy tekst wierzących ludzi, tak? tak? Ale mamy go w dwóch wariantach. Różniących się od siebie. Dobra, dobra, to już wiemy, że ktoś coś dopisywał. Tu ten dopisał, tu ten dopisał. Zgadza się, no, widzimy to, pokazaliśmy to, tak? To co napisał Mojżesz? Najprostszym sposobem na dotarcie do tego, co napisał Mojżesz, jest odrzucenie wszystkiego tego, co się nie zgadza, tak? Co się nie zgadza, eee, czyli wszystkich eee, dopisków, no po prostu, tak? Odrzucamy wszystkie dopiski. I drodzy państwo, teraz liczymy przykazania. Liczymy przykazania. Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby. Mm -hmm. Tam dalej opuszczam, opuszczam, opuszczam. Nie będziesz wzywał imienia pana Boga. Eee... Tak? Nie, opu... Aha. Nie będziesz oddawał im pokłonu nie będziesz wzywał Pana Boga, nie będzie, będziesz czcił szabat, będziesz czcił ojca, też szóste, nie zabijaj, nie już nie kradnij, nie będziesz mówił fałszywie i jedenaście, nie będziesz pożądał domu bliźniego swego według księgi podróżonego prawa, a według księgi wyjścia, przepraszam, według księgi wyjścia, jedenaście, a według księgi podróżonego prawa, dwanaście. Zaraz. No zaraz, zaraz, zaraz. Jak to? 12 przekazań? Zwróćcie uwagę, drodzy Państwo, że my mamy, jak się uczymy katechizmu w Kościele Rzymskokatolickim, mamy opuszczone masę tekstu, tak? Ja tu wybrałem sformułowania nie będziesz, nie będziesz, nie będziesz, nie będziesz, które wydają się być początkami poszczególnych przekazań. Dobra, zróbmy teraz zabawę intelektualną. A gdybyśmy wyrzucili z tekstu powtórzonego prawa dwa przekazania, które nie rozpoczynają się od słowa nie będziesz, czyli czci Szabat, czci rodziców. Tak? One są napisane w formie nie zakazu, tylko nakazu. Tak? Weźmy te dwa przekazanka, odstawmy na bok. Ile mamy przekazań? Dziesięć. Mamy 10 przykazań? Mamy 10 przykazań. Dobrze, może zajmiemy się tymi przekazaniami. Gdybyśmy, drodzy państwo, yy, czytali tekst danego autora. No, weźmy sobie jako przykład prolog Ewangelii Jana. I czytamy prolog Ewangelii Jana. Przepraszam, nie, że ja na no tylko wiecie, jest zimno. E, prolog Ewangelii Jana, zobaczcie, że on jest absolutnie... Pięknie, logicznie zbudowany. Na początku było słowo. Słowo było życiem. Życie było światłością. I ta światłość świeci każdemu człowiekowi. Tak? To jest piękny, logiczny ciąg. Tak? Tylko nagle w szóstym, szóstym wersycie chyba tak. Pojawia się człowiek posłany przez Boga. Jan było mu na imię. Przyszedł on na świadectwo prawdzie. Co to ma wspólnego z tą życiem, z tym światłością, z tą... Z tym słowem nie ma nic. Ktoś po prostu wstawił nam to. Tak? Być może sam święty Jan. Ale mamy ciąg, który jest logiczny i nagle ktoś nam wstawia coś, co nam ten łamie, prawda, tę te, te, te, te, te narrację. Tak? Być może to był autor, który w to wstawił. Ale co możemy powiedzieć autorze, który to wstawił? że wstawił to później, tak? Później to znaczy minutę później albo 20 lat później, tak? Nie wiemy kiedy później, tak? Ale wiemy, że to jest wstawione później. Czyli pierwotny tekst jest bez tej stawki. Zobaczcie państwo, jeżeli czytamy nie będziesz, nie będziesz, nie będziesz, ale będziesz, będziesz, tak? To zobaczcie, że możemy tą podobną metodologię zastosować i po prostu powiedzieć o te dwa przekazania, są przykazaniami dodanymi później, znaczy jak później. Nie potrafię tego pokazać na tym naszym schemacie, tak? Nie potrafię, bo, bo nie wiem kiedy później, tak? Ale wiem, że zostały dane później. Mamy zatem, drodzy Państwo, dekalog, który jest dekalogiem przez tego rodzaju działania. Nie będziesz, nie będziesz, nie będziesz, nie będziesz, nie będziesz, nie będziesz tak? I zwróćcie uwagę, drodzy państwo, że my mamy ten dekalog, właśnie którego my się uczymy z katechizmu. mamy ten dekalog, którym nie ma części, tego nie będziesz. Po co? Żeby było 10. Nasi bracia protestanci mają, drodzy państwo, dekalog trochę inaczej pokazany, tak? Trochę w inny sposób. Jest jeszcze trzeci wariant, już nie pamiętam kogo. Trzeci wariant dekalogu, który jest współcześnie używany, które też ma inne rzeczy z tego tekstu zostały wybrane. Tak? Ale to jest już recepcja. To jest już to, jak to zostało przyjęte czy, czy wprowadzone, czy jak jest wprowadzone do nie liturgii, tylko do Katezy, tak? jak to się tam odbywa. Ale wracamy do tekstu, do tekstu dekalogu. Wydaje się, że pierwotny dekalog składał się z samych stwierdzeń nie będziesz, nie będziesz, nie będziesz, nie będziesz, tak? Po prostu nie będziesz, nie będziesz, nie będziesz, nie będziesz. I kiedybyśmy, drodzy Państwo, sięgnęli do yy, współczesnych, jak nam się wydaje, współczesnych tekstów yy, do takiego właśnie dekalogu, czyli gdzieś tam, no ten XIII wiek, tak? to na przykład z XVII wieku kodeks Hammurabiego pokazuje nam podobne sformułowania, tak? Jest to podobnie sformułowane. Oczywiście z dokładnością do większości słów, prawda, czy do, do większych tam obrazów, ale jest nie będziesz, tak? To, to, jest zabroń, to jest pewna forma zabraniania, tak? No i teraz, drodzy państwo, zobaczcie, mamy taki, taki dekalog, tak? Doszliśmy do, przez taką bardzo prostą działalność i ja o, przepraszam, ale jest ona trochę taka, ja się ślizgam trochę po, po, po sprawach, no bo naprawdę czas mi ucieka, a chciałbym powiedzieć to, co chcę, chcę powiedzieć. Drodzy Państwo, dochodzimy więc do, do dekalogu, czy próby, to jest nasza próba dojścia do dekalogu pierwotnego, tak? Pierwotny dekalog. O, tak mógłby wyglądać, tak? Dekalog, który mógłby wyjść spod ręki Mojżesza. Tak? Zwracam uwagę na słowo mógłby. Dlaczego? Zatrzymajmy się nad tym, tymi sformułowaniami, które tutaj są, a dokładnie nad jednym sformułowaniem, który mi bardzo, bardzo mocno tutaj no, zwraca moją uwagę. Mianowicie, nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie przede mną i tak dalej, tak? W tekście oryginalnym, w tekście hebrajskim jest e, napisane peni, to znaczy przed moją twarzą. Czy jak to żeby tak ładnie brzmiało, przed moim obliczem, tak? E, Czyli wyobraźmy to sobie, czy spróbujmy to zrozumieć, to znaczy nie będziesz stawiał bogów innych przed moją twarzą. To znaczy, gdybyśmy trzymali się literalnie tego tekstu, znaczy, że gdzieś jest twarz Boga i nie będziemy stawiali bogów przed twarzą Pana Boga. Dobra, Gdzie jest twarz Boga? Gdzie możemy postawić, zobaczyć, może zobaczyć, to nie zobaczymy nigdy. Ale gdzie, gdzie jest takie sformułowanie, że przed moją twarzą? Gdzie, gdzie? W świątyni. W świątyni. Ma pan rację. Tu nie ma świątyni. Znaczy, za Mojżesza nie ma świątyni. Ale to jest, chodzi o świątynię. Tak. Znaczy, jeżeli byśmy sięgnęli do tekstów w różnych miejscach, przepraszam, że nie wypisałem tutaj tych tekstów, bo ich jest trochę sporo, tekstów, które mówią właśnie, używają przed moim obliczem, to sformułowanie jest użyte do pokazania, przepraszam, do pokazania sytuacji w świątyni. Można by to powiedzieć? Nie będziesz przyprowadzał posążków bogów do mojej świątyni. Tak? sytuacja ta zakłada istnienie świątyni i sytuacja ta zakłada że Izraelici mogą mieć chęć wniesienia jakichś posążków bogów do tejże świątyni a kiedy to było drodzy państwo, czy w ogóle taka sytuacja była? no jasne no przecież o to właśnie chodziło za czasu, kiedy Izraelici już byli właśnie rolnikami i właśnie zaczęła się coś, o czym jeszcze będziemy mówili, co się nazywa baalizacją kultu Jahwe. Czyli właśnie takim działaniem, w którym Izraelici stanęli przed problemem, a ile jest Bogów? No jest Jahwe, ale czy Jahwe jest jedyny? Czy Jahwe jest pierwszy z Bogów? Czy Jahwe jest jednym z Bogów? Ale to jest dopiero ten moment, i gdybyśmy, drodzy Państwo, szukali w literaturze, to są takie opracowania, które biorą namiot spotkania z księgi kapłańskiej i pokazują, że jest to ten namiot, jest zbudowany tak jak świątynia jerozolimska. Tak? Znaczy, że jest jakimś odzwierciedleniem, czy odniesieniem świątyni jerozolimskiej. Drodzy Państwo, jaki wniosek z tego można wysnuć? No niektórzy wysnuwają wniosek, że ten tekst nie napisał Mojżesz. Tego tekstu nie napisał Mojżesz. Bo za czasów Mojżesza nie było świątyni. Po prostu jest to późniejszy tekst. Późniejszy, znaczy nie Mojżeszowy. Mówimy nie, cały tekst dekalogu. Mówimy o dekalogu, drodzy Państwo. Tylko dekalogu nie cały tekst dekalogu samego dekalogu i tu i tu znaczy że on powstał w ten czas kiedy był e, kiedy Izraelici już byli w Palestynie i już byli rolnikami niektórzy tak mówią pytanie zatem czy Mojżesz był monoteistą traci trochę na podstawie tego co my mamy na podstawie dziesięciu przekazań Traci trochę sens, tak? M tak, tak. zgadza się, ale jest to sformułowanie, które odwołuje się do kultury tamtych ludzi, prawda? I Mojżesz na pewno nie napisał o swojej śmierci w Księdze Powtórzonego Prawa, więc na pewno on tego nie napisał, tak? To, to jest pewna kultura, że to są księgi mojżeszowe. Tak? Drodzy tak. Państwo, ale czy Mojżesz coś napisał? Ale Oczywiście, że tak. Przecież oprócz 20 rozdziału Księgi Wyjścia i 5. rozdział, 5 rozdział to na pewno nie w Księdze Połudnego Prawa, ale oprócz tego tutaj w Księdze Wyjścia przecież tam jest o wiele więcej tych tekstów prawniczych. Tak? I one są bardziej podobne, jeszcze bardziej podobne do tekstów właśnie tek, kodeksu Hammurabiego i innych kodeksów ówczesnych. Prawda? I wydaje się, że jeżeli Mojżesz coś napisał, to napisał tam, tamte teksty. tak? Tamte teksty. A ten tekst, ten, to znaczy tekst dekalogu, mógłby zostać stawiony w obie księgi, czy najpierw księgę wyjścia, Został wstawiony jako dodany później. Pewna, pewna, drodzy Państwo, pewna synteza, tak? Synteza tego, co Pan Bóg dla Izraelitów, czy Izraelitom każe zrobić. A ja w tej chwili szukam jednej rzeczy, bo mi się przypomniała jedna rzecz, która, drodzy Państwo, jest tutaj, ale chyba i nie znajdę, jest gdzieś taki fragment, właśnie, tylko nie pamiętam, gdzie on jest w tej chwili. Teraz mi się to przypomniało, że w którejś z tych ksiąg, albo w tu, Prawa, albo w Księdze Wyjścia, w którymś dal, dalszym rozdziale jest napisane, że na tej górze, gdzie Mojżesz wszedł po to, żeby dostać od Pana Boga ten, ten dekalog, dostał on ten dekalog, e, dostał 10 słów. I tam jest słowo dekalogos. No nie wiem właśnie, gdzie to jest tutaj. Jest takie po prostu, takie sformułowanie wprost, wprost bezpośrednio podane, że jest, Mojżesz dostał po prostu dekalog. I nie wiem, gdzie to jest napisane. Przepraszam. Tak, z, z tablicami, prawda? Dostał, dostał tablicę i tam jest napisane wprost 10 słów, dostał 10 słów, tak? Ale dlaczego to, o tym mówię? Dlatego, że to może być jakimś sugestią, że po prostu kwestia tego 10, 10 takich no, wskazań tak? jest kwestią po prostu synchronizowaną, tak? Że jest kwestią, która jest jakby dodana później, tak? No dobra. To Państwu, mam nadzieję, rozwaliłem myśl o tym, że Mojżesz napisał dekalog. Mam taką nadzieję, tak? Znaczy, nie, że jestem szczęśliwy z tego powodu, ale możemy wreszcie zadać pytanie. To Mojżesz był monoteistą, czy nie był monoteistą? To jest pytanie, no, to jest bardzo ważny moment. Czyli Próbujemy zapytać, dobrze, przyjmijmy, przyjmijmy, bo to jak sami Państwo wiecie jest poddawane wątpliwość, ale ja uważam, że było wyjście Izraelitów z Egiptu. Dobra, jakaś grupa Mojżesza wyszła, miała doświadczenia jakie miała na pustyni, tak? bo tu chodzi o te doświadczenia. To znaczy, nazwijmy to tak, jak z Homerem ktoś powiedział, że Homer nie napisał y, Odysei, tylko inny człowiek o tym samej mi, mieszkający w tym samym miejscu i o tym samym czasie. <grym> Chodzi mi o to, że, że y, dlaczego nie Izraelici, którzy wyszli z Egiptu, tak? Nie wiem, tego nie wiem. Możliwe, że nie. Możliwe, że w XIII wieku. Tylko problem jest taki, że gdyby 640 tysięcy z Egiptu, niewolników wyszło, to Egipt padł gospodarczo. A poza tym autor, który tam opisuje, opisuje nam rzeczywistość, której on w ogóle nie wie o tej rzeczywistości. Może był tam przez chwilę, ale nie wie. No, najlepszym przykładem jest kąpiel tej córki Faraona na środku Alei Jerozolimskich i Marszałkowskiej. Co to jest Egipt? Nil. Trochę pustyni z jednej strony żyznej, znaczy, bo zalewanej, i trochę po drugiej stronie. Gdzie się odbywa komunikacja? Nilem. To jest przecież autostrada, w której są krokodyle jeszcze. Raz zadajmy. Krokodyle. A ona wyszła kąpać się do Nilu. Tak? No, pomijam krokodyle, ale na środku autostrady kąpać się. A notabene ona, bo znalezione pałace, ona w pałacu, tak, ale w pałacu ma swój własny, no w szuwarach są krokodyle. Ona ma basen. Ona ma łazienkę w tym swoim pałacu, no. To chuj, bo ona miała pójść tam, czy po co, tak? Po co miała pójść na środek, gdzieś tam w szuwary tego Nilu, żeby, żeby tam się kąpać? Ja wam powiem po co. Po to, żeby tam Mojżesza znalazła, tak? Bo słowo imię Moisiz, jest imieniem egipskim. Jak to i Żydom powiedzieć, że największy Izraelita ma imię egipskie? No trzeba było pokazać to, no. Przy czym nie znaczy to, że ja mówię, że nie było Mojżesza, tak? Tylko pokazuję Państwu pytania, które wiążą się z narracją, które w tamtym czasie przesadzano w wielu aspektach, tak? Chodziło o pokazanie czegoś, o cel, sens tego, co im chcą pokazać. Tak się przyjmuje, że to jest wyjście Izraelitów z Egiptu. Tak się przyjmuje. 1250. Ale czy tak było? Nie wiem. Tak się przyjmuje. No, po prostu. Jedni liczą tak, drugi tak. I w większości uczeni powiedzieli tak, to może przyjmie mi XIII wiek. Ale to mogło być w XV. Nie, w XV raczej nie. A dlaczego? Ładno mamy dzisiaj pogodę na przykład. Taki argument, tak? Znaczy, po prostu jest to dyskusja między uczonymi i tak naprawdę nie wiemy kiedy, natomiast nie jesteśmy w stanie określić tak dokładnie, kiedy to było. Pierwszą wzmianką poza biblijną, którą my mamy, jest dynastia Omriego. Yy, znajdujemy to na steli Meszy yy, IX wiek. Tak? My znajdujemy też yy, stele Marnepty. Marnepta to jest... Yy, Teoretycznie, tak jak sobie przypominam, chyba syn, syn chyba, Ramzesa, czyli tego, który tam hmm, był, znajdujemy imię, znaczy nazwę Izrael na jednej ze steli, stelna Marnepty właśnie, która mówi o podbitych plemionach y, mieszkających na terenie Kanaanu i między innymi wśród podbitych plemion przez Marneptę, y, faraona egipskiego, po Ramzesie, który teoretycznie był y, tym, paronem wyjścia, ten marnepta podbija Izrael. Przy czym właściwością języka czy tekstów egipskich jest to, że przed nazwami własnymi jest coś takiego, co się nazywa determinatyw, czyli pokazujący znaczek, pokazujący co to jest. Człowiek, drzewo, zwierzę, i przed wszystkimi, plemi ty, wszystkimi nazwami tych wszystkich tamże jest napisane miasto, miasto, miasto, miasto, a przy Izraelu jest napisane plemię. Po prostu, że to jest plemię, tak? Izrael to jest plemieniem w ten czas. Czyli są koczownikami, tak? Kiedy jest marnepta? Jedenasty wiek? Dwunasty wiek? No mniej więcej tu. Tak. o wyjściu? Nie ma. Nie ma. Tak, ale też, też pamiętajmy, że Egipcjanie mieli specyficzny sposób myślenia. Jest, Widziałem taki rysuneczek, taki dowcip, wiecie państwo, dowcip rysunkowy. Na pobojowisku tu leżą trupy, prawda, ten, stoi faraon, a obok kopista, prawda, który spisuje w dokonania faraona i faraon mówi, to było wielkie zwycięstwo a ten kopista mówi, to jak wygląda klęska? Prawda? Rozumiecie, no to faraon nie mógł przegrać, on był synem Boga, więc rozumiecie, no to, to nawet jeżeli poniósł klęskę, to było wielkie zwycięstwo, tak? Więc... Które Które Jerycho? Oni do żadnego nie weszli. Pani Kenyon, Kathleen Kenyon, o Kenyon, prawda, pani archeolog amerykańska, kopała w Jerycho, wykopała cztery. I próbowała datować. Jeżeli byśmy przyjęli XIII wiek, to w XIII wieku nie było Jerycha. Bo jedno się już spaliło, a drugiego jeszcze nie pobudowali. Słuchajcie, może warto by to do organizatorów takie małe ukłonik. Drodzy Państwo, może przygotujcie kiedyś wykład pod tytułem Archeologia Palestyny, bo to by było bardzo ciekawe, co kiedy odkryto, czy co kiedy spalono, czy co tam. Bo to nam na, na przykład jest przepiękną sprawą świątynia w Arad. Tak? Bo w Arad prawdopodobnie znaleziono czerwoną, znaczy na pewno znaleziono czerwoną stellę z Arad, która prawdopodobnie przedstawiała Jachwę. To nie jest anikoniczny, czyli bezpostaciowy kult izraelski. Zaraz. Więcej, obok tej steli w Arad, czerwonej steli z Arad, stoją aszarot czyli stelne żon tego Boga tutaj, więc... Hmm. No, drodzy Państwo, no, coś trzeba by tą archeologię ruszyć, tak? Czyli zapytać archeologa, archeologu, opowiedz nam o Palestynie. On się złapie za głowę i powie, a ile lat macie Państwo na o, o mówienie o tej archeologii, tak? No jeden semestr, a to się nie da prawda? Rozumiecie, więc trzeba by coś wymyślić jakoś tutaj, ale warto by pokazać, pokazać Izraela od strony archeologii, tak? Co tam my mamy? Bo to dużo nam daje do takiego właśnie stwierdzenia tutaj. No dobrze, ale wróćmy do tego Mojżesza, bo ja chciałbym jednak powiedzieć, że Mojżesz wierzył w Pana Boga, no, no, Wiecie Państwo, no, przy wszystkich argumentach za i przeciw, czy to był XIII wiek, czy tam inny wiek. Wszystko mi jedno. Myślę, że Mojżesz jednak był człowiekiem wierzącym. Tak? Myślę, że Mojżesz był jednak człowiekiem, który wyprowadził w imię Pana Boga, wyprowadził Izraelitów z Egiptu. Tak? I to, co jest dla nas bardzo ważne, to jest to, co znajduje się w trzecim rozdziale Księgi Wyjścia. Mianowicie to sformułowanie... No nie tylko to, echie, eh asher, echie, eh prawda? Jestem, który jestem, tak? Bardzo jakieś dziwne sformułowanie, tak? To, to, to jest sformułowanie, które jest e, sformułowaniem, e, którego człowiek, znaczy ja nie chcę powiedzieć, że człowiek go nie mógł wymyśleć, tylko że musiałby to bardzo łebski facet, który musiał to wymyśleć, tak? E, bo to można by sobie wymyślić, jak, jest, jak wygląda Bóg, tylko że no, samo sformułowanie jest takie, no, niespotykane, tak? Ale nie o ten tekst mi chodzi. Chodzi mi o co innego. O to, że mamy w tym tekście, w trzecim rozdziale Księgi Wyjścia, połączone Boga ojców, tak? ja jestem Bogiem ojca Twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Wyjdź z Egiptu, wyprowadź Izraelitów z Egiptu. Ja Tobie mówię, wyprowadź Izraelitów z Egiptu. I to jest, drodzy Państwo, ten moment, w którym odchodzimy już od Boga ojców. On zaczyna być, ten Bóg zaczyna być y, Bogiem pewnego narodu. Przy czym, jak ja mówię, narodu, to bardzo proszę, XIX-wieczną koncepcję prawa, państwa i prawa i narodu, bo w ten czas się tworzyła y, koncepcja narodu, która potem się pokazała, czy w, nie, wcześniej się pokazała w Konstytucji Amerykańskiej. My, naród, tak. Nie, y, nie, to jest. To jest to jest kwestia właśnie XVIII, XIX, XX wiek, tak? Nie mamy czegoś takiego, takiej kategorii nie mamy w Izraelu. A co to jest? Nie wiem. Znaczy ja to nie potrafię tego nazwać. To jest złączenie ludzi, którzy są złączeni wspólną historią, wspólną wiarą, ale niekoniecznie są sobie bliscy. Tak, pochodzą z tej samej rodziny, ale niekoniecznie są sobie bliscy. Jak oni już wejdą do, do Kanaanu, nazywa to się amfiktionią plemion. Co to jest amfiktionia? Luźna federacja, czyli drodzy Państwo, Szwajcaria, tak? tak? Tylko, że sformułowanie amfiktionia jest już z czasów tych naszych teraz, tak? Czyli to jest anachronizm, mówienie o anfiktioni w tamtym czasie. No, trzeba by tu wymyśleć jakieś, jakieś sformułowanie, które by pokazało nam, jak nazwać tę, tę grupę ludzi. Tak? Ale chodzi mi o to, że ta grupa ludzi miała jakieś doświadczenia swoje wspólne, tak? doświadczenie wyzwolenia dokonanego przez Boga, to ważne, dokonanego przez Boga ojców. I ta grupa ludzi ma teraz wspólnego Boga, tak? Ten Bóg jest ich Bogiem, Bogiem wyjścia, tak? Bogiem czynu, Bogiem, który się opiekuje nimi, jest z nimi. To nie jest tylko moja rodzina. To zaczyna być Bóg mojego no, chciałoby się powiedzieć klanu, ale klan to dla nich rodzina. <śmiech> to następne nasze naszym o tym będziemy mówili. E, no, nie, nie używają słowa klan, jak to powiedzieć, no, no tego plemienia, plemię to klan, no, to szczepu, no, znaczy tego ludu, no, ale to nie narodu, prawda? Patrzcie państwo, jak, jak ubogi jest nasz słownik, znaczy może mój słownik, jak ubogi jest mój słownik, słucham? Ale plemię to jest właśnie ten, plemię to jest ten klan. Rodu też nie, bo to... To są... To jest już tak, że był gdzieś jakiś przodek, ale od tego przodka jesteśmy już e, powiedzmy 25 tysięcy razy zmienił się tutaj. No to rozumiecie, że to już jest... My, my mamy wspólnego przodka, tak? No ale to już jesteśmy obcymi dla siebie ludźmi. Tak? Jak, jak? No jakość krewni, tak? Jakoś tam. No, no, no nie wiem, to znaczy... Ja też nie wiem, bo drodzy państwo, to, to kobiety mają tą rewelacyjną zdolność, że one pamiętają. Ten ma, to była szwagierka syna, ojca, coś tamtego, szwagra, brata motorower. Ja się gubię przy pierwszym już pokoleniu, więc proszę do mnie nie żądać tego, żebym pokazywał, jak to jest tutaj. No, chyleczyła przede, przede wszystkim paniami. No dobra, niech będzie ziomale, ale to też jest anachronizm, bo jesteśmy dwa, trzy tysiące lat później. No. Rozumiecie państwo, no, no jesteśmy w trudnej sytuacji, tak? językowo trudnej sytuacji, tak? ale ważne jest, że dla nich Bóg jest ważny. tak? Że Bóg jest jakimś spoiwem, czy wiara w tego Boga jest jakimś spoiwem Pewnej wspólnoty, może to słowo wspólnota byłaby może lepsze, pewnej wspólnoty, tak? dla których wspólna historia, wspólne wydarzenia są jakimś dziedzictwem i te wydarzenia są związane z Bogiem. Ale powie mi ktoś, proszę księdza, jeżeli ksiądz przyjmuje jednak, że to wyszła nie cała grupa Izraelitów, czy cała naród izraelski, tylko jakaś grupa Izraelitów, to czy istniał mechanizm, który pozwalał na przekazanie doświadczenia grupy Mojżesza innym Izraelitom, ależ oczywiście takich mechanizmów Izraelu było bardzo dużo. Chociażby mechanizm, który pokazywałem na naszym tutaj diagramie. tak? Jak to się stało, że jakaś grupka ludzi powiedziała, a teraz do dziesięciu przykazań dopiszcie to. Tak? Oczywiście możemy powiedzieć, że to była grupka trzymająca władzę. Może duża grupa trzymająca władzę, tak? A może nie. Ale rozumiecie, jest taki mechanizm, czego efektem jest na przykład właśnie przekazanie wszystkim Izraelitom tej wersji dziesięciu przykazań. A gdzie indziej przekazano tę wersję dziesięciu przykazań, Tak? Jest taki mechanizm w Izraelu, więc co za problem, żeby grupa Mojżesza przekazała doświadczenia swoje. Przekazała to, w czym uczestniczyła. I ci Izraelici to przyjmują. tak? Nie ma, nie ma problemu. Taki mechanizm istnieje w Izraelu. Więc czy z, Izrael z Egiptu wyszła Pełna liczba Izraelitów, 650 tysięcy, 40 tysięcy, tak? Czy wyszła mała grupka Mojżesza? To tak naprawdę z naszego punktu widzenia to nie ma znaczenia, tak? Dlatego, że ona przeniosła to widzenie Boga jako widzenie Boga mojej grupy, tak? Mojej wspólnoty. I jest to Bóg nie tylko moich ojców, to jest Bóg, który działa w moim życiu. Ja mam doświadczenia działania Boga w moim życiu. To jest taki ten element, który dodajemy tutaj. Nowy element do obrazu Boga. Bóg, który, Bóg Ojców, który działa dzisiaj. Nie działał tylko kiedyś, powołując mojego Ojca, tylko działa dzisiaj, powołując mnie, przychodząc do mnie. Tak? I ja mogę powiedzieć... Wyjście Izraelitów, wyjście z Egiptu było dla mnie bardzo ważną rzeczą, ale przecież ty w nim nie uczestniczyłeś. Jak to nie uczestniczyłem? Każda Pascha, która jest uobecnieniem wyjścia Izraelitów z Egiptu, jest czymś, czym ja uczestniczę. I zobaczcie, wszyscy Izraelici uczestniczą w pasrze, tak? Oni tego doświadczają. Oczywiście ktoś może tu powiedzieć najlepiej, no ale to jesteśmy teraz na płaszczyźnie historii, tak? Ale my, ja nie chcę Państwu pokazywać, czy em, rozważać kwestie, co było wcześniej, czy to było później. Nie interesuje mnie ta historia, tylko interesuje mnie mechanizm i pewien pogląd, tak? Pewne rozumienie Izraelitów. Oni zrozumieli, że Bóg jest Bogiem ich działania, tak? Bogiem w ich życiu. I dlatego w tekście Pisma Świętego jest tak wiele odniesień do, do wyjścia Izraelitów z Egiptu. Nawet jeżeli przyjmiemy, że go nie było, to faktem jest, że w tych tekstach jest ogromna ilość informacji o wyjściu Izraelitów z Egiptu. Nie w tekście tym, tym Księgi Wyjścia, tak? tylko właśnie w tych innych tekstach innych, no, innych proroków, czy tam innych w psalmach i w innych tekstach biblijnych, tak? Tego jest bardzo dużo. Skąd to się wzięło? No jest to, to, to wspólna ta wspólna historia, wspólne, wspólna myśl, wspólna dlatego dla tej grupy osób, tak? Czyli zobaczcie państwo, że mamy tutaj no właśnie taki jakiś Jakieś, jakąś zmianę. Czy ta zmiana nastąpiła pod wpływem objawienia Pana Boga? Czy ta zmiana nastąpiła pod wpływem myślenia ludzi? Nie interesuje mnie to dzisiaj. Interesuje mnie, że nastąpiła zmiana i ludzie zaczęli do mówienia o Bogu Ojców dodawać jeszcze spróbowanie, że to jest mój Bóg, tak? czy Bóg mojego no, klanu, narodu, wspólnoty, czegoś, co przeprowadzaliśmy tu przez tą dyskusję, tak? Oni to dodali. Żeby Państwu z czymś to skojarzyć, tak? To weźmy ten moment, znaczy nazywa to się cielcem pod synajem, to jest ten moment, kiedy Izraelici, kiedy następuje zawarcie, zawarcie przymierza, tak? Mojżesz poszedł na górę, dostał te 10 słów, tak, schodzi z góry, patrzy, że oni tam czczą tego posążek byka i, drodzy Państwo, łamie te, te tablice, niszczy tego byka, no i znowu idzie do Pana Boga, znowu po 400 dniach przychodzi i ma te tablice, znaczy znowu ma nowe tablice do tego, żeby Izraelitów tutaj pokazać to zgromadzenie Izraelitów pod Synajem je, jest zgromadzeniem liturgicznym. Oni stoją po to, żeby zawrzeć przymierze. Ale przymierze zawierało się w formie pewnej liturgii, tak? Że oni tam to po, poszli zupełnie w innym kierunku, to jest zupełnie inna kwestia, zaraz do tego wrócę. Natomiast, drodzy Państwo, to jest właśnie obraz czy pokazanie obrazu tej wspólnoty, o którą mi chodzi. Tak? Oni stanęli wszyscy razem pod synajem i oto Bóg do nich przemówił, zawarł z nim przymierze, oni zawarli przymierze z Bogiem i to jest właśnie kahal, tak? czyli wspólnota Izraela wezwana przez Pana Boga. Tak? I o tą wspólnotę nam chodzi teraz. Tak? I to jest ta wspólnota, która ma obraz tego Pana Boga. Przy czym jak już mówimy o tym tekście, to, drodzy Państwo, znowuż sięgnijmy trochę do archeologii i zapytajmy, dlaczego Aaron, kiedy Izraeli się później, Mojżesz się spóźniał, dlaczego Aaron zrobił byka. Tak, dlaczego? Skąd, skąd miał ten pomysł, że to jest byk? Tak? Skąd tego byka wymyślił sobie. Tak? Byk, byk, zwróćcie uwagę, drodzy państwo, jest zwierzęciem, które nie jest właściwe dla tych nomadów. Tak? Dobra. Jacy bogowie w Egipcie byli przedstawieni jako byk? Apis. Ale Apis to był bóg czego? Jaki to był bóg? No jeden z wielu tam bogów, prawda? Nie, nie pierwszy, nie najważniejszy. Jakiś tam bóg, tak? Eee, czczony w tebach? Chyba, już nie pamiętam. Tak. Mamy także boga krowę, tak? Czyli chator, tak? No dobrze. No to co przedstawił ten byk? Co przedstawiał ten byk? Właśnie. To nie jest y, egipska, egipski pomysł. To jest y, kanadejski pomysł. Zaraz. Coś mi się nie zgadza. oni jeszcze do nie weszli. A już szczą Baala? Tak, drodzy państwo, bo ten tekstik jest bardzo późny. Ten tekstik nie jest napisany pod synajem. Tak? Ja go po to tylko, żeby pokazać tę wspólnotę, tak? Tę grupę ludzi, tak? To jest Baal. W czystej wodzie. Chcecie zobaczyć tego Baala? No idźcie do Hazor i zobaczycie tego Baala na posągkach kananejskich. Tak? Jest coś takiego w Muzeum Hazor, tak, Tel el-Hazor. A to jest inny posążek, tak? To jest, to jest inna, inna, inna... No wiecie, wywieziono z Palestyny, z Turcji, tam z Egiptu, prawda, wywieziono bardzo dużo artefaktów. Dobrze, ale zobaczcie teraz że że... Jakkolwiek podejdziemy do historii, jakkolwiek podejdziemy do rzeczy, które świadczą o historii, tak? do właśnie tych artefaktów, do tego, co znaleziono, co, co napisano i tak dalej, jakkolwiek podejdziemy, zobaczcie, że mamy tutaj pewne myślenie. Myślenie o Bogu, jako o Bogu pewnej wspólnoty. Tak? To, jest, to jest dla nas coś ważnego. Jakaś, jakaś myśl tak? ważna. Nawet niektóre miały więcej niż jednego. Tak, tak, tak. Ale no Egipt. E, no. e, nie, nie, nie. To, to ja pokażę następnym razem. Pokażę następnym razem w styczniu. W styczniu chyba. No następnym razem pokażę. Państwu że raz skończę. Pokażę następnym razem, bo tu mamy pewną koncepcję Boga, która jest właściwa dla tamtych ludów osiadłych, ale osiadłych. Ludów, dla których Bóg jest królem. Bóg jest królem. To znaczy, zaraz, do tego zaraz dojdziemy, znaczy nie zaraz, tylko tego, by albo Bóg jest królem, albo je, jest to Bóg króla. A w jednym przypadku Bóg był królem. Mówimy tutaj o Amenofizie IV, czyli Echnatonie i mówimy o tym, że on był jedynym Bogiem, a jego jedynym kapłanem był Faraon. Tak? Ale to jest zupełnie inna historia egipska, to, to mamy zupełnie zupełnie inną kwestię. Tak? Drodzy Państwo, no musimy kończyć, przepraszam. Ja bardzo Państwa przepraszam, że ja się tak ślizgam, no ale chodzi mi o pokazanie Wam idei, tak? o pokazanie wam tego, do czego ludzie doszli, tak? do, Wymyślili po prostu jakąś tam yy, refleksję jakaś, no, im do głowy przyszła, żeby tak to wyrazić. Yy, nie powiem, że nie pod wpływem Pana Boga, ale no, jest to jakiś, jakiś rozwój tutaj, tak? Czyli od jednego rozumienia Boga idziemy do następnego rozumienia Boga, tak? No i muszę, wam z tych, muszę was z tym, drodzy Państwo, zostawić, bo no, trzeba zamknąć pomieszczenie, tak. Musimy jechać do domu. Tak? Jest już 21 prawie. Prawie 21. Więc, drodzy Państwo, następnym razem zajmiemy się Bogiem rolników. Tak, spróbujemy. 7 stycznia. Dobra, 7 stycznia. Jak Pan Bóg nam na to pozwoli, a mam nadzieję, że pozwoli. Dobrze, podziękuję za wykład, nasz, nasze spotkanie.